Było też powiedziane o tym, żebyśmy się starali tego nie zamolić, więc będę się bardzo starał. Mam do tego skłonności. Pierwsze co, to chciałbym coś przeczytać. Potrzebuję, potrzebuję tego, żeby, żeby to powiedzieć, to do Was. Do Was wszystkich. Od tego się dziś wszystko zaczęło. Drugi list do Koryntian, ostatni rozdział ostatni werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Na samym początku, kiedy, kiedy brat Bernard dzielił się z tego fragmentu, moje serce było bardzo poruszone. Ja po prostu pożądam Pożądam tego, żeby znaleźć się w takim stanie, żeby móc tą, tą miłość z głębi serca okazać drugiej osobie. Modlę się o to. Modlę się o to i pragnę, pragnę takiej świeżości. I powiem Wam, że dożyłem wczoraj wspania wspaniałych chwil. Naprawdę, wspaniałych chwil i <śmiech> nie jest łatwo wyznać komuś miłość. Nie jest łatwo, myślę, wyznać miłość mężczyźnie do kobiety, a już w ogóle mężczyźnie do mężczyzny to, to już w ogóle jest kosmos. Ale... Ale wczoraj, wczoraj dożyłem tego, że dzisiaj mogłem bratu powiedzieć parę słów. Bratu Łukaszowi, nie wiem gdzie on teraz jest, nie widzę go. Może to i lepiej. <śmiech> Może to i lepiej. Ale świadectwo, jakie chciałbym złożyć, to jest też, to jest też, to, tutaj Olek przed chwilą powiedział, że żebyśmy pamiętali o sobie w modlitwach. Żebyśmy się nie ograniczyli do, tego, do tej modlitwy tylko na zgromadzeniu, czy do tego porannego naszego spotkania. A ja powiem więcej nawet się nie ograniczajmy do, jakichś tego, do tego naszego porannego czasu, który mamy tylko takie sam na sam z Panem, ale korzystajmy też z tego czasu, że jesteśmy tutaj razem. O, idzie Łukasz. <grych> Wczoraj, wczoraj bardzo długo rozmawialiśmy wieczorem czy było po pierwszej i Stwierdziliśmy, że chyba już czas iść spać Żeby jakoś dzisiaj funkcjonować, ale szliśmy tak Ja do swojego namiotu, on do swojego domku i Mieliśmy jeszcze jakiś taki ciężar na sobie Stanowiliśmy jeszcze się przejść i, i pomodlić się razem. I powiem wam, że, że w tej modlitwie nie tylko zbliżyłem się do naszego Pana Jezusa, ale moje serce też zbliżyło się bardzo do Niego i, i po prostu poczułem poczułem to coś, czego, czego pożądałem. Czego pożądałem, tak? Tej bliskości, tego braterstwa i i dzisiaj rano tak rozmyślałem nad tym. przypomniałem sobie kiedyś był taki film niemiecki o konwojach i Indianach. <śmiech> winę tu. I tam, I tam była taka taka scena jak oni takie braterstwo krwi zawierali, ponacinali sobie te ręce i tak przy, przyłożyli je do siebie i ja sobie tak pomyślałem. Że my, nie, że my wczoraj w tej modlitwie zawarliśmy takie braterstwo. I ja jestem dzisiaj przekonany w swoim sercu, że mi nie będzie łatwo o nim zapomnieć. O Łukaszu, na pewno. Na pewno nie będzie mi o nim łatwo zapomnieć. To było, to było coś takiego pięknego i... I nie, do, nie doświadczyłem tego może pierwszy raz, ale żeby, żeby, żeby modąc się z kimś, może nie w jakiejś większej grupie, ale tak na przykład właśnie we dwóch, żeby, tak, żeby te serca tak wzniosły się w tej jedności do Boga i, i przylgnęły tak razem do niego, jakby jest to doskonała jedność. No. no, dożyłem tego wczoraj i chcę oddać chwałę Bogu teraz za to. Amen.